10. Uśmiechnij się. Wszystkie Twoje czyny uchodzą w przestrzeni i przemieszczają w niej jak fale energii. Twoja fala dobroci i harmonii ogarnia wszystkich, którzy pojawią się na Twojej drodze. Życzliwość, którą dzielisz się z innymi, prędzej czy później do Ciebie powróci. Ludzie często mówią, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie i dodają do tego szczyptę karmy, Zwłaszcza gdy napotykają na drodze kogoś, kto stanowi dla nich wyzwanie. Nie o to jednak chodzi. Karma, prawo przyczyny i skutku, jest tylko duchowym narzędziem mającym na celu zachęcać nas do większej dobroci i miłości. Jeżeli jesteś miły dla innych, jesteś miły dla siebie. Skupienie się na tym, co sprawia ci radość, otworzy wrota Twojego serca, a ty wkroczysz w miłość. Która się tam znajduje. Kiedy doświadczysz tego uczucia, przyciągniesz do siebie wszystkich znajdujących się obok ciebie. Zatem za każdym razem, kiedy czujesz błogość i radość, jednocześnie robisz miejsce innym, aby podzielili z tobą te doświadczenia. Twoja radość jest uzdrawiającą falą przetaczającą się przez cały świat. Dzisiaj zachęcę cię, abyś dostrzegł wszystkie małe rzeczy które sprawiają ci radość. Uczucie zadowolenia unosi twoje wibracje na boski poziom, a ty sprawiasz, że wibracje innych ludzi się do ciebie przyłączą. Radość jest zaraźliwa. Pomyśl, kiedy ktoś się uśmiecha, ty również nie możesz przestać, prawda? Dzisiejsze ćwiczenie będzie polegało na wyprodukowaniu jak największej dawki uśmiechu. Przekaż dar radości wszystkim, których napotkasz. Wszędzie, gdzie się udasz, poszukaj otaczających cię prostych błogosławieństw. Dziś uznaj, że radość jest darem, z którego możesz korzystać, kiedy tylko chcesz. Wibracja na dziś. Radość jest darem. Jestem błogosławiony radością. Każdy mój uśmiech jest darem do podziału z innymi. Dzisiaj dostrzegę błogosławieństwa mojego świata. Podziel się wibracją moja radość jest falą uzdrowienia świata.